Podczas podróży przez Załtaj można napotkać dość osobliwy widok. Ognące się wzdłuż drogi kilometra z siatki. Czasami, zwłaszcza zimą, przy tych ogrodzeniach można dojrzeć stada zwierząt. Są to jelenie, ale sprawiają dziwne wrażenie. Jest to gatunek jelenia cervus Elacus sibilicus nazywany Maralem. Te jelenie pozbawione są rogów. Wyglądają dość dziwnie. Rzecz w tym, że rogi Marala jeszcze nie całkiem skostniałe, tak zwane panty, to jeden z największych skarbów Autaju. Panty zawierają bowiem bardzo unikalny zestaw pierwiastków, który da się może porównać nieco ze składem mumio, tak zwanego oleju skalnego, także pozyskiwanego w górach Autaju, ale nie tylko, również na Kaukazie. A właściwości lecznicze pantów znane były już od dawna. W sąsiadującym z Autajem, w Xinjiangu, prowincji chińskiej, oprawiony w złoto lub srebro róg Marala, właściwie kawałek tych pantów, to jeden z cenniejszych darów, jakie ofiarowuje się na ślubie Panny Młody. W razie potrzeby mieszkanki Sinkianu robią z tego użytek, który sprzyja podtrzymaniu więzi małżeńskich, a, a jaki o tym nieco uśmiech. W każdym razie rogi Pant Marali wysyła się do, Chin, na, do innych krajów Dalekiego Wschodu, gdzie osiągają bardzo znaczne ceny. Widziałem w Hongkongu niewielką parę pantów ważących może pół kilograma za cenę 3000 dolarów. Na Utaju kilogram pantów bardzo dobrego gatunku, pięknie rozgradań zielonych kosztuje w kurcie około 300 dolarów. Te panty pozyskiwane są wcinane w dość brutalny sposób. Jelenie są zapędzane do odpowiednich zagród i po prostu ścinane są im te panty na żywca piłkami. Cała operacja trwa paręnaście, kilkadziesiąt sekund. Raczej znaczy nie jest specjalnie bolesna, ale zwierzę przeżywa stres. Poza tym wypuszczone już z tej zagrody, gdzie pozbawiono go pozbawiono jego rogów, zadziera głowę do góry pozbawione raptem tego naszego ciężaru. Panty rosną bardzo szybko i stąd wzięło się przekonanie, szczególnie rozpowszechnione w medycynie tybetańskiej, że posiadają one niezwykłe właściwości lecznicze. W latach 70-tych, nawet 80-tych dość wiekowi członkowie komunistycznego biura politycznego przylatywali z Moskwy specjalnie na Autaj, żeby zażyć odmładzających kąpieli w wywarze z pantów. Panty bowiem zanim pościńce, zanim zostaną sprzedane, muszą być zakonserwowane. Wywar z tego używany jest za panaceum na wiele dolegliwości, łącznie z e, właśnie problemami wieku podeszłego. Krótko mówiąc, panty posiadają w sobie moc, siłę, która działa znacznie efektywniej niż u nas kiawity i także inne mieszanki witaminowe. Kąpiele w, pantu, w wywarze z pantów odbywano w takich dość prymitywnych warunkach, to było jakieś e, szopy, wanny, do których wbywano bezpośrednio w wodę e, ten wywar z pantów. Przypomina zresztą wodę, jest taki dość pusty. No i rzeczywiście ich działanie jest dość silne, bo zdarzało się, że przedawkowanie skutkowało no, nawet zatrzymaniem akcji serca. Ta cała procedura tej dziwnej kąpieli, Yy, przypomina nieco znaną rosyjską bajkę o koniku garbusku, gdzie, gdzie również Sar wchodzi do tak wanny żywą wodą, też no, zresztą dla niego skutkiem, ale to przekonanie bajkowe, legendarne o żywej wodzie odpowiada nieco no, właśnie yy, temu, co może sprawić kąpiel w wywarze z pantów Marala. O tym, że panty posiadają właśnie takie znakomite lecznicze właściwości wiadomo było już od dawna. Prawie to obserwacja przyrody i to, że panty rosną bardzo szybko, a to dzięki bardzo bogatej, bardzo odżywczej florze autaju. Wiele spożywa młode rośliny rosnące na wios i rogi rosną mu w bardzo szybkim tempie. Oczywiście malare choruje się też w innych częściach świata, w Nowej Zelandii, w Kazachstanie, ale tylko tym ałtajskie uchodzą za najbardziej wartościowe. W ałtajskich atletach, nie tylko w sklepach, są liczne balsamy, fantów, nalewki, tabletki. Jest tego rzeczywiście bardzo wiele, co świadczy o popularności tego leku no i także niewątpliwych jego zaletach. Zresztą już na w pradawnych rysunkach, których też jest wiele na autaju, na rysunkach naskalnych pochodzących sprzed kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu tysięcy lat, i datowanie jest czasem sporne, znajdują się wyobrażenia jelenia ze wspaniale odtworzonym jego porożem, dominującego nad leżącymi u jego kopyt ludźmi. No to to świadczy o, o przekonaniu jakiejś odśrodki mocy tych autajskich jeleni marali. Oczywiście, zanim rozpoczęto hodowlę y, jeleni na y, przedtem y, pozyskiwano ich y, rogi, ich panty, po prostu polujące. Działo się tak przez wieki, y, inna rzecz, że y, y, właściwości leczniczej znajdujące się w panta, zwłaszcza w pantokryna, y, są, znacznie występują w znacznie wyższym stężeniu. Wrogach rogach jeleni, wrogach Jelenik W każdym razie takie polowanie kończyło się oczywiście najczęściej śmiercią zwierzęcia i pozbawieniem go właśnie tych panów. Wśród myśliwych autajskich to dzisiaj panuje przekonanie o niezwykłych maralach. Zresztą opowieści łowców, którzy czasami, jak to mówię, i przesadzają w tej części świata, powtarzają wątek opiekuna zwierząt, gospodarza autalium nazywanego, który chroni niektóre zwierzęta. Nie dotyczy to tylko marali. Wiąże się to też z, z innymi gatunkami zwierząt, ale marale rzeczywiście są jakby tu świętym zwierzęciem w etosie autajczyków, którzy zresztą, by to wspomnieć, nie polują bez potrzeby, ale wielki szacunek autajczyków do przyrody odzwierciedla się również w ich zasadach dotyczących metod łowieckich. Nie polują do wszystkiego, co się rusza, jak to się u cel z warstwy tzw. nowych Rosjan, a po upolowaniu zwierzęcia starają się nawet przeprosić jego ducha, tak jak to czynili łowcy prehistoryczni. Takich dziwnych opowieści na Utaju jest sporo i właściwie Nikt nie próbuje ich tłumaczyć w inny sposób niż tylko ten, że zwierzęta te mają swojego opiekuna właśnie tego ducha ołtarza. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl